Przeprowadzka, zapaskudzi się posadzka Przeprowadzka, trzeszczy szafa, pęka tacka Oj, z gratami się nie cacka Przeprowadzka, módl się do świętego Jacka Czy jacko. Jacka, bo on pomaga w przeprowadzkach a posadzka, żegnaj na ulicę Bracka Witaj, nowo starogramacka! Nie dojadłeś tego placka Rozsypana sól, Karl Spacka. Tu bywała Zosia Czacka Stamtąd bliżej nam, gdzie? Doacka. Eee, Przeprowadzka Ktoś na oknie coś napackał Przeprowadzka Pośmiech losu czy zasadzka Przeprowadzka Potłuczona samotracka mina Coraz mniej junacka Mamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Podcasting, baby! Nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Serdecznie witam państwa, drogi Słaczu, droga Słaczko. Podcast numer 64. Mamy lutowy wieczór. Mamy przepiękny wieczór, taki już prawie wiosenny dabliński Dzisiaj nadajemy z Dublina z Irlandii specjalnie dla państwa. Jak słyszeli Państwo, piosenka wstępna, czyli przeprowadzka, nadajemy z nowego studia, nowe studio, nowa jakość, nowe ściany, rozglądam się, nowe tapety, nowa kuchnia, całkiem, całkiem nowe studio, niedaleko od starego studia, ale ze względu na układy damsko-męskie, personalne, wszelkiego typu Skojarzenia są tutaj mile widziane. Poradzący tą audycję, czyli ja postanowiłem zmienić studio. Zatem, znajdujemy się na ulicy. Przemijcie adres. W każdym razie mamy więcej miejsca, mamy lepszą akustykę, mamy mniej miejsca w łóżku. Dlaczego? Proszę posłuchać następnej piosenki. Proszę posłuchać. Zapraszam. Dziewczę poznałem prześliczne i zmysły eksplodowały i w arabeski magiczne nam ciała poza klata. Użka. Nie ma serduszka, więc wiedzą Państwo, dlaczego w łóżku mniej miejsca. Moja dziewuszka nie dopuszcza mnie do łóżka. Zatem dla wszystkich słuchaczy, którzy czujałem mnie od dawna, chciałbym i od tych, dla tych, którzy czujałem mnie od niedawna, chciałbym poinformować, że zmieniłem stan, Julka by powiedziała stan skupienia, ale w większości słuchaczy powiem, że zmieniłem stan z wolnego na mniej wolny. Nie, nie, nie, jeszcze nie jestem. Zajęty tak już Zaobrączkowany jak No powiedzmy Pan Arkadiusz Szy Tutaj pozdrawiam podcast Podcinek W każdym razie zmieniłem stan Z wolnego na mniej wolny I cóż Staram się Gotować, prać Sprzątać Czyścić wannę hmm co jeszcze dokrować mieszkanie bonowe, kupować kwiaty i mieć tyle samo czasu na podcasty, jak miałem. Zatem dzisiaj podcast staramy się zmieścić w 40 minutach. Nie wiem, czy to wyjdzie. Nie wiem, czy to wyjdzie. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo materiału. Dobrze. Dzisiaj, jak wspomniałem, wróciliśmy właśnie z Belfastu. Gdzie kręciliśmy wideokasty, wideoklipy na podcast, który to może być odcinek 77, bo 95. rocznica zbudowania i zatonięcia Titanic'a. Dlatego m.in. nasza wizyta w Belfaście. Widzą Państwo, że my myślimy tutaj w podcaście nie tylko dla orów, perspektywistycznie. Niektórzy mówią, że Poznaniacy mówią bardzo szybko, ale to jest nieprawda. Mówią szybko, ale wyraźnie. Zatem wróciliśmy z Belfastu, troszeczkę zmęczeni. Dzisiaj nowe studio, nowa akustyka, staramy się tutaj zwracać uwagę na dykcję. Zatem nowe mikrofony, nowe studio, w ogóle pięknie. Może Państwu, ten kto jest ciekawy, proszę wejść na Flickra, tam może jakieś zdjęcia się pojawią. Zatem dzisiaj podcast nie tylko dla Rów wydanie 64, to w zasadzie jest 64,5, ale jest to numer pełny, 64 i co w podcaście, co w podcaście moja dziewuszka nie dopuszcza do łóżka, to mi już było um, chciałem sobie zanotować wszystko dzisiaj ale mam tyle rzeczy, że mi w zeszyciku moim zielonym nie starczyło, ale ale postanowiłem jechać z głowy zatem, zatem będzie troszeczkę co w Irlandii bo podcast nie tylko dla orłów stał się niestety niestety, niestety ponownie jedynym podcastem w Irlandii, zatem dłużny jestem państwu informacji, które w Irlandii które tutaj się dzieją. Będzie troszeczkę. Będzie troszeczkę o naszym świadku podcastowym, bo troszeczkę się rusza od nowego roku. Będzie o tym, że bez kolacji nie chce spać. To będzie później. Oraz będzie... Co tu jeszcze można dać? To, to, to, to, to, to. Dobrze, zobaczymy jak się zmieści. Chciałbym w 40-45 minutach dzisiaj się zmieścić. Dla Państwa dość gadania. 3 minuty 15 sekund. Następna piosenka i... Jaka reklamka, coś, może Idziemy, idziemy, idziemy Dzisiaj mam dobry humor Dobrze, ale Mam dobry humor, bo nagrywam podcast I tyle, żadnych innych Podtekstów, proszę bardzo ehm, Idziemy, dość tego gadania Chłodę mi miłość mnie truła Choć ciało Było życzliwe Ja zaś ogromne Jak ból Mam serce po raz Dzieński, prosto z Idlandii, prosto z Dublina, specjalnie dla Państwa. Sexy jeszcze raz próbujemy. Here, yeah. sexy <gryny> charakter. Płuc i przewodu pokarmowy. pokarmowy. To było niewiarygodne, paradoksalne, nie do uwierzenia, ale to była prawda. Witajcie! Pierwsze pytanie, czy pan nie słyszy? Ja? Tak pan słyszę. Nie tylko dla orłów, trochę inne ratyfikacje. A deserve a That last ball was it. France need a try. And if there's any team capable of creating something in a tight space at a moment like this, it is this particular group of players. And David Marti, as if to prove the point, brings France crashing into the Ireland 22, and they are very close. Josian puts the head down into the final two minutes. Mignoni there. No niestety nie udało się. Irlandzka drużyna w rugby. Przegrała 17 do 20. A było, było, było. Tak blisko. Niecałe półtorej minuty do wygrania meczu. Mecz? Pewnie słuchacze nie wiedzą o co chodzi. Turniej, turniej sześciu narodów. Walia, Szkocja. Anglia, Irlandia, yy, Włochy yy, to. i Francja. Właśnie, tu Mariola mi mówi, że Francja. Tu nie sześciu narodów jak co rok i dzisiaj, dzisiaj w niedzielę grali na Kroke Park, czyli takim stadionie największym w Irlandii, czwartym na świecie. Nikt by nie było w tym ciekawego, oprócz, że grali pierwszy raz tu w futbol skażony, angielszczyzną, bo jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, Crow Park to jest taki ogromny, ogromny stadion zarezerwowany tylko dla sportów irlandzkich nieskażonych e, kontynentem albo anglikańskim jakimś takim czymś o, tak powiem ogólnie zatem e, ze względu na to, że stadion Lansdon Road został zburzony ze względu na renowację i robienie nowego stadionu to turniej po prostu nie miał się gdzie odbywać, Irlandczycy nie mieli gdzie grać, zatem po bardzo, bardzo długich namowach i układach i rozmowach i wszelkiego typu podchodach, w każdym razie udało się zrobić tak, że Federacja Sportów Irlandzkich, GAA, pozwoliła, pozwoliła rozegrać ten yy, mecz tego turnieju właśnie na stadionie Croke Park, co jest naprawdę wielkim ewenementem i wielkim historycznym takim punktem zwrotnym, bo od ponad nie wiem, 1920 roku nie wolno było na, tym, na tych obszarach, na, na, tych, na, na tych gruntach rozgrywać sportów skażonych irlandzką, y, angielską krwią. Zatem za tydzień mecz Irlandia-Anglia będzie się działo, będzie się działo. Posłuchajmy jak to dalej było w komentarzach. Yeah, up. Is up, Time is up, says the television match official. Steve Walsh blows his whistle and the hopes and the dreams for the RBS Six Nations Grand Slam this year wash away for Ireland. France, in truth, for large parts of that game, were the better side and they come away with the victory. Desperation, desolation for Ireland. Tak, niestety wszyscy przegrali, w, jak już powiedziałem, półtorej minuty zabrakło do, do sukcesu. Prowadzili 17 do 14, ale no, przełożenie Francuza dosłownie półtorej minuty przed, przed końcem meczu zakończyło piękny, piękny, naprawdę ciekawy, ciekawy mecz. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy nie wiedzą, w Irlandii w zasadzie są trzy sporty. Dwa to są irlandzkie, Gaelic Games tak zwane, czyli football i harling. A trzecim, fut, trzecim sportem, którym się pasjonują Irlandczycy jest właśnie, albo w zasadzie są, rugby. Czyli trudniej sześciu narodów. Jest to bardzo, bardzo popularny sport i dużo ludzi tutaj fascynuje się rugby. To są trzy takie irlandzkie sporty. A ze sportów irlandzkich to Irlandczycy przepraszam, lubią premiership, czyli, czyli piłkę nożną. Angielską, Bo tutaj jeszcze taka piłka nożna to jest troszeczkę taka jak nasza druga, albo nawet pierwsza liga. Taka kopanina, nic ciekawego się nie dzieje. Ale, ale... Yy, no dzieje się tyle, że... Oj, plączę się coś ostatnio. Ale dzieje się tyle, że jest po prostu liga, pierwsza, druga. Nawet polskie drużyny złożone z emigrantów chyba w trzeciej lidze grają i radzą, radzą sobie nieźle. Mam nadzieję, że na podcast chyba za raz, dwa, trzy, za trzy tygodnie chciałbym przygotować troszeczkę rzeczy właśnie o, o sportach takich już dokładniej irlandzkich, bo mam troszeczkę materiału, chciałbym Państwu tutaj przybliżyć jako jedyny już orędownik irlandczyzny przez podcasty, tak po polsku, bo jak już wspomniałem, niestety... Niestety gubi Niku w kork Arek przemilczmy, bo milczy No i teraz sama odpowiedzialność spadła na mnie i na mój podcast Tak to bywa, niestety jak już wspomniałem Irlandczycy po raz trzeci przegrali Ale za tydzień będzie się działo Irlandia gra z Anglią Nie pamiętam czy grają na Crow Park, czy grają u Angoli Ale jak będą grali tutaj to naprawdę, naprawdę będą wielkie emocje i nawet może dojść do zamieszek, bo wiele może fundac w fundacja, cała yy, organizacja GAA jest właśnie taka troszeczkę antyangielska, dlatego nie wolno było na gruntach i na Croke Park odbywać, grać w sporty angielskie, czyli między innymi w piłkę nożną, w rugby wolno, ale od niedawna czyli jak wspomniałem chyba od dwóch, trzy, trzech tygodni uchylono ten zakaz i teraz jak już wspomniałem jedziemy z tym koksem Lansdown Road będzie oddany za półtora roku czyli przez ten czas mam nadzieję, że może nawet wcześniej ale Jelenczycy jak nie pracują na budowach Polacy to nie potrafią szybko budować nasi podobno są bardzo dobrzy bardzo dobrzy, bardzo dobrzy Dobrze, jakaś pioseneczka i po pioseneczce myślę, że mamy gościa w podcaście. Taka nasza koleżaneczka, która przyjechała tutaj do Irlandii, do Dubliny na mały taki wyskok weekendowo-wakacyjny. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. I potem, potem, potem... A, jeszcze miałem powiedzieć, że będzie dzisiaj w podcaście troszeczkę o Lost, bo trzecia seria jedzie dalej, czyli co nam doktorek wysmarzył. Ale to pod koniec podcastu. To tyle proszę Państwa, dziękujemy. Troszeczkę mi z tym sportem gadanie nie szło, ale, ale, ale ogólnie dzisiaj mam dobry nastrój i dobry mi się gada. Choć Mariola ma Mariola ma troszeczkę smutny nastrój. Chodzi tutaj po mieszkaniu i no coś ma mi tutaj. Że to ja nie czuję się, że ten. Chyba zmęczona tą wycieczką do Belfastu i dlatego i tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że.. Podcast w dalszej części będzie udany i tak szalenie interesujący. A może reklamy podcastów? Proszę bardzo. Yy, jedziemy. Hey, Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla Orłów. Słuchasz jedynie słusznej rozgłośni? Słyszysz, Kadeusz, Słyszysz, nobla, nobla. Słyszysz i widzisz podwójnie, a mimo to jest z tym dobrze? Jeszcze Polska nie zginęła! Twój pies wabi się i rasiat? Irasiat jest bardzo To ten podcast nie jest dla Ciebie. Odwiedź polskiewitroid.com Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać podcastu na szagę, który kręcą dla was Zerota i to no, Jeszcze raz <głosy> O, Widzę, że tam się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przez milionami słuchaczy. <głosy> <Or admitted free. głosy> uh. Lads! Sorry! Fair play, Lads! Take it easy! Sony saying sorry! Wprost w Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla Orłów. O, przepraszam bardzo. Proszę uprzejmie. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Special guest. Serdecznie witamy proszę Państwa to, mm, kolejny, to nie jest kolejny To jest y, nasz pierwszy gość w naszym nowym mieszkaniu Państwo słyszeli Od razu gość z Poznania I od razu gość y, jest y, zboczony graficznie Czyli stanowna i przyjemna graficzka z Poznania Proszę się przedstawić Ewa Jakubek, Morski Studio Graficzne <grafik> Ewa Jakubek, Morski Studio Graficzne Morski to jest bardzo dobre studio graficzne W Poznaniu kiedyś miałem z chłopakami dużo do czynienia Ale to było tak 9 lat temu może 8 przed wyjazdem. Chciałem się spytać, co panią sprowadzi do Irlandii? Bo to jest gościara, która przyjechała do Irlandii na urlop. Gościuwa. Gościuwa. Przyjechałam się wybyczyć, zaszaleć, pochodzić trochę nad morzem, połowić kraby. Pochodzi pani z Poznania? Tak, zdecydowanie. Dokładnie skąd? Przy do nagle. Dobrze i chciałem się spytać, bo miała Pani półtora dnia na zwiedzenie Dublina i, i zapoznanie się z kulturą irlandzką. Chciałem się spytać o pierwsze wrażenia. jak wyglądają irlandzki, irlandczycy i jak to wszystko tak z, z okiem, okiem laj, laj, lajkonika, lajka wygląda na pierwszych wyroków. Półtora dnia to może za dużo powiedziane, to był jeden dzień właściwie. O, powiedzmy od 11 do 19. I chodźmy w szczegóły ogólnie. <laughs> y Prawdę mówiąc, nie miałam możliwości zobaczenia prawdziwych takich Irlandek, takich wysublimowanych z tego tłumu, ponieważ było za dużo różnych innych cudzoziemców, ciężko było w ogóle wychwycić tę urodę. Ja mam nadzieję, że teraz jak będę na wiosce, to będę miała możliwość zobaczenia, przyjrzenia się takiej typowej urodzie irlandzkiej w wydaniu męskim i żeńskim. Tak, na pewno, bo koleżanka udaje się do koleżanki, z którą, którą Państwo pamiętają, to jest taka ta graficzka z Donegal, też z Poznania, tamten i tutaj, Najpierw u nas była kawałek i potem ta tutaj, która którą rozmawialiśmy przed chwilą, ta tutaj, Ewa z Winograd. Ona u nas siedziała trochę i potem przekazujemy ją koleżance, bo nam się znudziła po tygodniu i, i przekazujemy, ją, przekazujemy ją tam dalej. Chciałem się spytać ogólnie Dublin, jak to wygląda, bo pogoda nawet była ładna, nieprawdaż? Tak, tak, akurat wychodziłam, to jeszcze było zachmowane niewolne. potem się pięknie zrobiło, słońce. I Dublin wyglądał bardzo uroczo, bardzo interesująco, właściwie taki duży niedosyt, że tylko te parę godzin mogłam to zobaczyć. No tak, niedosyt, no bo jak się siedzi ciągle w kawiarniach i w herbaciarniach i się pije herbaty i je ciaska, to mówiąc wiele, co tak jest. No, shopping się robi. No, shopping. A właśnie, kupiła Pani buty, nieprawdaż? Tak, dokładnie. Srebrne waletki. Aha, tak. Koleżanka. Jest z poznańskiej szkoły baletowej, ona chodziła do baletówki, ale potem stwierdziła, że to nie jest jej wyzwanie i woli być graficzką, więc pracuje jako grafik. Chciałem się spytać właśnie ogólnie, Dublin, bo no pytała się Pani czemu Dublin jest taki niski, bo są tylko czterokondygnacyjne budynki, czy to przeszkadza? Bo przypomnijmy, że Winogradia to jest dzielnica Poznania, tam są tylko wieżowce. Nie, bo zupełnie nie przeszkadza. Wysokie wieżowce to nie są takie przyjazne dla ludzkiej noty, która raczej no, powyżej dwóch metrów nie, nie strzela w górę. Także, nie, bardzo, bardzo przyjemne jest Dabin, muszę powiedzieć, że bardzo dużo się w ogóle dzieje. Nie rzeczy tam buduje się na stop, ciężarówki budzą, przeszkadzają, hałasują. Batoniarki, tak, mieszkamy w takiej nowej dzielnicy, gdzie się wszystko buduje za oknem domy rosną. I chciałem się spytać dzisiaj, krótki wywiad, dużo pytań. Chciałem się spytać, a propos jedzenia, bo mieliśmy prelekcję. jak pani przyjechała, to mieliśmy prelekcję a propos irlandzkiego jedzenia. Czy coś pani skosztowała z, z typowej irlandzkiej fasolki, albo może z czarnych, białych pudingów? Znaczy na fasolkę nie miałam odwagi, szczerze mówiąc, weszłam do tej małej takiej jadłodajni restauracyjki. Kinemor I tak przypatrywałam się temu, co tam ci panowie tak przekładają. Oczywiście tak wygląda wyglądali właśnie pakistańsko i indyjsko. Także bardzo, bardzo narodowościowo. No, zdecydowałam się na zupę, jako na, najmniej ryzykowny krok. No, była całkiem, całkiem, całkiem taka trochę ostra. Jakaś przycierana jarzynowa. No Myślę, że następnym krokiem będzie jakiś taki, no, może właśnie ta fasolka. Usłyszałam, no, że są straszne i w ogóle takie nie za bardzo pachną. Więc... Nie, fasolki są ok, to kwestia gustu. O gustach tak się nie rozmawia. I tak to wygląda i... Każdy lubi to, co je, czyli lubi to, co lubi. My na przykład ostatnio lubimy... Co my lubimy ostatnio? Zrazy zawijane? Kurczaczki. I kurczaczki. Właśnie, ostatnio dostaliśmy paczkę z Polski. Koleżanka, która leży obok, zamówiła pościel i ulubioną poduszkę, a mama do tego dołożyła z 8 kg zrazów zawijanych i 43 słoiki z sosem do tych zrazów. I teraz na cały miesiąc mamy zrazy zawijane. Dobrze, chciałem się spytać, um, jak lot i, i jak takie sprawy um, transportowe, jak to wszystko wyglądało, czy boi się Pani latania na przykład za, za chłopakami? <laughs> nie, latania się nie boję, <laughs> zdecydowanie to był mój drugi raptem lot, trochę było nerwów przedtem, ale jak już siadłam, ruszyliśmy, to jednak pęd m, prędkości jest jednak fascynujący. Zresztą przespałam większość, jak zwykle, bezproblemowo. Dobrze, chciałem się spytać teraz o morski studio, czyli ile Pani zarabia, jak długo Pani pracuje i czy nie chce się Pani przenieść do Irlandii ze względu na niskie zarobki? Ponieważ podejrzewam, że te audycje będą wysłuchiwać również moje a więc powiem to, co ogólnie wiadomo, że wszystko jest objęte tajemnicą. Zawodową. Um umowa o pracę czy umowa o zlecenie? To wszystko jest tajemnicą. Aha, dobrze, nadal na czwartym piętrze? Nadal na czwartym piętrze, bardzo ciężko, niektórzy że dostała deszki, ale już stali pracownicy, nie. No tak, ale na dole w, w księgarni jest ten, można sobie chodzić na kawę, pamiętam, czy tam na dole była taka ten, A. dobra kawa w księgarni. I tak, tak chodzimy, jest. chodzimy na kawę, na piwo, czasem do tak, tak, pracy. Tak, Dobrze, to co? To jeszcze jakieś może trzy słowa do polskich, do, do Polaków w Irlandii, może coś od typowej poznanianki? No cóż mogę powiedzieć, mi tu jest y, bardzo przyjemnie. Uważam, że to fajne miejsce na mieszkanie, chociaż po jednym dniu trzeba powiedzieć. Trzymajcie się wszyscy. No, palacy niestety nie trzymają się razem, a może na szczęście, jakby się trzymali razem. Aha, y, 20 y, ty, lutego przyjeżdża prezent, prezent, premier czy prezydent, Kacz, nie Kaczkowski, Kaczkowski, Kaczyński. Kaczyński, on jest Kacz, Kaczyński. Ja nie wiem, który jest który, ale przyjeżdża jeden z nich z żoną, z małżowiną do Irlandii. Nie wiem, jak to będzie, ale słyszałem, że już są proponowane pikiety i protesty. Myślałem, że Pani jakiś tutaj na przykład od Morskiego ze studia graficznego jakieś przywiosła sztandary, albo albo kaczyński won, coś w tym stylu. Nic? Nie, nie, nie przygotowaliśmy się, się chyba na to zupełnie. Aha. No dobrze, to co? To tyle, myślę. Dziękujemy, rozmawiamy jeszcze 7 minut. Dziękujemy serdecznie i tyle. Technical difficulties have occurred with the hosts of this podcast. Please, do not adjust your broadband connection. Thank you. Nie, nie, dziękuję, nie. Minęła północ, a teraz łączymy się z Krakowem, skąd usłyszymy zwierzę mariackie. Spadaj! Strych na wróble Dzień dobry, panie docencie. Dzień dobry, pani redaktor. Dziś w naszym katalogu ptaków domowych, przyzna pan... Przyznaję. Nadeszła już chyba pora, aby tak. omówić orła. Tak, zgadzam się z panią redaktor. Co takiego zasadniczego możemy nadmienić o orłach? Zasadniczo możemy nadmienić tak, że orzeł ma z tyłu reszkę. No właśnie, ale do tej pory jakoś się o tym milczało. Albowiem reszka jest milczeniem, pani redaktor. Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Come back to the show. Podcast nie tylko dla Orłów. Jedziemy dalej. Ostatnie dwa odcinki słyszeli Państwo nie za dużo się udzielałem. Że tak powiem, a propos podcastów i a propos naszego, a propos naszego tutaj ogródka. A dzieje się troszeczkę, chociaż ogólnie powiem, że no jest ja źle z polskim podcastem. Zostałem jedynym podcasterem polskim w Finlandii, Gubi gdzieś się zagubił, jak już wspomniałem w Kork. Arkowi sprzykrzyło się że tak powiem, aczkolwiek, aczkolwiek na pewno z Arkiem będę współpracował, będziemy coś kręcić będę go, tak jak mówił, zapraszał do odcinków różnych nie dlatego, że on powiedział, że, że, że chciałby się pojawiać, ale po prostu na pewno spotkamy się, pogadamy, jest dużo rzeczy o których możemy rozmawiać na antenie i wiele rzeczy o których możemy rozmawiać nie tylko, nie tylko dla Was słuchaczy czyli po prostu naszych prywatnych Dobrze, co dzisiaj? Podcasty trzy w zasadzie polskie, nowe się pojawiły. Zaczniemy od mojego, powiem szczerze, otwarcie od mojego dziecka, w zasadzie od moich dwóch dzieci, czyli kolejni ludzie zarażeni ideą podcastingu. Podcast na szagę, o którym właśnie mówię, jest z Poznania, dokładnie, dokładnie z Buku. To jest taka, z Buk, przepraszam za to, za to, za to słowo. Spod Poznania, to jest taka dzielnica, nie, no taka, to, taka malutynki masteczka, ale jak i Dorota, jak i Bartek, obydwoje studiują w Poznaniu, więc, więc, więc mają bliźniutko. Bardzo się cieszę, że, że coś się właśnie dzieje w, w polskim podcastingu, bo ogólnie powiem, że jest miernota. Umiera to wszystko, nie będziemy już narzekać, narzekaliśmy bardzo, bardzo często. Ojciec, nasz chrzestny Jacek. Artymiak, jego strona podcast podcast.pl i polskiepodcasty.pl padła, padła. I cóż, cóż mogę powiedzieć, no przykro mi z tego powodu, że ojciec, można powiedzieć, umarł, nagrywa. Oczywiście niedawno jakiś odcinek nagrał, ale co to jest odcinek 8-minutowy, jak nagrywa co, co dwa miesiące? No Jacek, przepraszam się, ale sześć ale zasad, czy nawet siedem zasad podcastera, o których mówiła Gosia, nie wiem, czy coś z tego jesteś w stanie spełnić. Takie osobiste wycieczki do Jacka, ale mam nadzieję, że chociaż na mojej stronie Jacek już jest w, w zakładkach podcasty umarłe, to może się odrodzi. Podcast umarły w dzisiejszych czasach zawsze może się odrodzić. Zobaczymy, jak to będzie. Podcast Naszagę, zapraszam. Adres naszagę.lipsym.com Mam nadzieję, niedługo znajdziemy ich w iTunes, niedługo będą mieli swoją domenę własną naszagę.com i będzie łatwo ich znaleźć. Przepraszam, coś mi się zgarbiłem stało. Um, co jeszcze, co jeszcze? Aha nadają co dwa tygodnie, więc zawsze w środę, co dwa tygodnie, więc się dopasowują między Łukaś, Łukaszka Witkowskiego, mojego najlepszego podcastera, który dużo, dużo, dużo z siebie daje. Teraz nowa energia, nowe siły po wakacjach. Marzena na pewno robi mu okłady, bo ostatnie dwa podcasty bardzo, bardzo, bardzo fajne i cóż. Tak myślę, że właśnie idea podcastingu, o której zaraz powie ktoś inny, to jest, to jest drugi bardzo ważny wątek, troszkę w polskim świadku umiera, ale no już tyle razy narzekaliśmy, to już jest nudne o rozmawianiu o tym wszystkim. Zatem podcast na szagę. Bartek, Dorota, zapraszam, zapraszam. Przede wszystkim z tego względu, że jest to moje dziecko, a w zasadzie są to moje dzieci. Aczkolwiek swoich takich biologicznych, nie mam. Drugi podcast, drugi podcast To zależy mam nadzieję, że Łukasz Witkowski nie słuchałem jeszcze jego niedzielnego podcastu yy, a może już mówił, Cholera, nie wiem podcast To zależy, momencik w it się Grzegorz Wolański bodajże nazywa się Człowiek, ma bardzo bardzo fajny głos, podoba mi się nie do końca rozumiem o czym mówi, nie to, że mówi niewyraźnie, ale, ale te jakieś tam rzeczy well, no nie do końca rozumiem o czym mówi to zależy Grzesiek... Momencik, Grzesiek Wolański, tak, bodajże z Zielonej Góry, czyli można by powiedzieć kolejny podcast z Wielkopolski. Wielkopolska stoi podcastingiem, bo świętej pamięci podcast... jak nie Ten muzycę? muzyce... Yy, Przypomnę sobie zaraz. Zatem, zatem kolejny podcast. Posłuchajmy jego promo? Czy on promo? Coś takiego tu znajdziemy zaraz, proszę Państwa. Hej, tu Grzesiek Wolański, podcast To Zależy. On dziś będziemy się pojawiać co niedzielny wieczór. Możecie liczyć na kwadrans z ludzką stroną rzecz moimi oczami co tydzień. W programie znane i mniej lub bardziej lubiane internetowe serwisy i sklepy, dobre i złe przykłady z życia, kulisy pracy, osoby zajmującej się dostępnością, funkcjonalnością i użytecznością na co dzień, pomysły, komentarze, zapowiedzi i relacje. Dziś krótko chciałem się tylko przywitać i serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym swoje 18 urodziny w końcu się zebrałem i nagrałem to, co teraz słyszycie. Tymczasem do następnej niedzieli. To tyle. Yy, a propos podcastu, to zależy. Polecam, polecam, bo człowiek ma bardzo miły głos, może zacznie rozmawiać troszeczkę mniej technicznie, a troszkę o, o życiu i o innych rzeczach, ale początki są zawsze trudne. Tak jak pamiętam, mówił, nagrywał po 20 razy pierwszy podcast. Ja miałem to samo, takie są zawsze początki. Trzeci podcast, o którym już Państwo u mnie słyszeli, Trójkąt Bermudzki, czyli trzech przystojnych, bez atrakcyjnej. Piąty odcinek już wyszedł, polecamy. <śmiech> Będź, będziesz. Padra cię czeka. Ale co? Czemu? No ruszę. Siadaj. Z czego chcecie? Spokojnie. Doszło do nas, że działasz w sieci dla niewłaściwych ludzi. Lubię cię. Dlatego mam dla siebie propozycję. Cóż. Nie do odrzucenia. Jakob. Chcemy zmienić tę branżę. Nagrasz dla nas podcast. Dla rodziny. Będzie lepszy. Masz na to tydzień. Francesco, wyprowadź pana. Ale tak jest. Pamiętaj. Tylko W na www.3kb.com. Albo że hac lubi beton <śmiennie> Arrivederci. Promo podcastu Trukan Bermudzki. fajnie chłopaki grają, a czasem troszeczkę mnie wkurzają tym. Może nie wkurzają, irytują, że za długo mówią o jednym wątku, zresztą napisałem w kiedyś yy, w komentarzach, że, że mogliby tych wątków troszeczkę więcej dać, a. A, a krócej rozmawiać właśnie po prostu na, na ten temat. Czasem troszeczkę wulgaryzują, ale, ale każdy podcast to jest wolne medium, każdy robi co chce. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz zapraszam na... A proszę posłuchać, na razie bez komentarza. Znają Państwo ten głos na pewno już od ponad, ponad półtora roku znają Państwo ten sympatyczny głos. Martin Lechowicz mówi... Herbus Swoboda, szlachcic polski z Bożej łaski, słuchacie właśnie prześwietnego podcastu nie tylko dla orów. Naprawdę, rewelacja, rewelacja. Słuchajcie dalej. Nie przerywajcie. To jest coś, co jest. To jest, to jest brak mi słów. Dziękuję. Dobrze, teraz może wypadałoby już zacząć, ale e, muszę sobie poprawić mikrofon. Dobrze, zanim może zacznę, to puszczę Wam sponsora, bo mamy od niedawna sponsora. Z naszym sponsorem, sponsorem wolności, którą tu promujemy, jest podcast nie tylko dla orłów. Tak, Dziś sobie nawet jadąc do pracy słuchałem odcinka zaległego, mam dwa zaległe odcinki. To jest podcast z Irlandii, ale jest po polsku, a tego odcinka, który słyszałem, no to ten odcinek był po niemiecku. On był po polsku, ale był, um, były tam piosenki po niemiecku. No, ja mam alergię na ten język, ja nie wiem jak wy, ale ja nie trawię. Mogę 10 minut wytrzymać, a potem mną trzęsie, wysypka mi się pojawia, chrosty mi wychodzą, hemoroidy mi się pojawiają, jak słyszę niemiecki. Ale polecam posłuchać ten odcinek, tam gdzie jest po niemiecku piosenki są, bo tam śpiewa jedna Aneta czy Anet, nie wiem i y, ona śpiewa co prawda po niemiecku ale ma głosik taki śliczny, taki fajny taki trochę przypomina mi y, jak ona się nazywa ta, to ta, co My Name is Luka śpiewała aj, kto śpiewał My Name is Luka? no przed chwilą jeszcze pamiętam no w każdym razie taki głosik ma i ten niemiecki w ogóle nie przeszkadza bardzo fajny, śliczny, więc polecam i jeszcze puszczę wam o może taką zajawkę Matematycznie czy razy jest 6, a nie będzie 8. 7. Dobrze, niech będzie 9. Czy można liczyć na to, żeby Pan włożył swój cenny wkład? W nieskończoność tego nie mogę robić. Musimy, roz, roz, roz, znaczy musimy liczyć się z tym, że wreszcie zaczynamy mówić nie jak gęsi, tylko jak kaśni. Mnie się to nie zdarzyło, bo ja już to przeżywałem. Przede wszystkim liczą się słuchacze podcast. Nie tylko dla orów. Specjalnie dla Was. Chciałbym tylko delikatnie przypomnieć, że... Co w to Dłużej nie do zniesienia! Ciąg się nastąpi. Posłuchać, troszeczkę posłuchać. <śmiech> tak, to była zajawka podcastu nie tylko dla Orłów. Polecamy ten podcast naszego sponsora, dobrodzieja naszego. No, ma warto, jeżeli ktoś nie zna. Przynajmniej się zapoznać. Dobrze. A teraz zacznijmy już w końcu. Koczowisko, dekadencji. Może mamy tu jakieś własne zajawki? Taką mamy. Już się na poczowisko dekadencji. Prosimy o posiłki. Tak skandal. Nie zrobiliśmy, Hugo, naszych własnych zajawek promocyjnych takich promosów. Susan Vega, tak nazywa się ta piosenka. Susan Vega, dokładnie. Dzięki Liu już Warto czytać czata na stronie Włogoszewa. Nie mylili się Państwo Mal Martin Lechowicz. Najbardziej płodny polski podcaster, masa krytyczna. Dobry, dobry podcast. Umarł, ale umarł z godnością. Umarł, umarł z twarzą, że tak powiem. Potem Martin zaczął robić odwyk. Odwyk dalej jest robiony. No i w końcu wymyślili coś chyba najlepszego, co mogli wymyślić radio internetowe, które na drugi dzień zamienia się w podcast. Czyli Hugo i Martin robią naprawdę świetną, świetną robotę. I tak sobie pomyślałem styczniowym porankiem, że można by zrobić coś, czego jeszcze nie było w polskim podcastingu, czyli... Sponsoring za niedużą opłatą. Martin 2-3 razy i Hugo mówią o moim podcaście. Wymieniają nazwę. Puszczają promosy. Teraz będą zajawki różne inne. No i raczej patrzę na to ze strony socjologicznej, czyli, czyli ile ludzi wchodzi na stronę, jakie są przekierowania. W następnym odcinku za tydzień będzie dużo, dużo rzeczy statystycznych, czyli i kto wchodzi, skąd wchodzi, ile wchodzi, z jakiego komputera, z jakiej przeglądarki. Pobawimy się troszeczkę w statystyki w przyszłym tygodniu. Czyli Martin i ja, koczowisko, dekadencji oraz podcast nie tylko dla Orów, to podcasty bratobójcze, nie, jak się mówi odwrotnie, zbratane. O, tak, bratobójcze to by się tłukły. Podcasty zbratane i cóż, i świetnie, i Martin, i Hugo są przemili, że tak powiem, bardzo mili. Bardzo się ucieszyli na, na, na tą możliwość współpracy, bo polski podcasting, jak już wspomniałem, raczej, raczej się nie rozwija, raczej się zwija. Tu coś takiego wymyśliliśmy, że, że po prostu promocja polskiego podcastu z Irlandii, który ostatnio jest mało polski, bo Anet, jak Martin wspominał, z Niemiec, Dakar. Staram się, staram się teraz troszeczkę więcej irlandzkich rzeczy. Dzisiaj jest taki masz. na no, pewno się Państwu nie spodoba ten podcast. Ale, ale jest tyle rzeczy, tyle rzeczy, które, które po prostu się nazbierały i które uważam, może nie do końca są warte pokazania, obgadania, ale po prostu no to jest podcast, żeby mówić o tym, co się myśli i o tym, co uważa się, że, że, że, że może się przydać do, do czegoś. Zresztą, zresztą, co wtorkowe audycje, zresztą jest niespodzianka dla Państwa, jeśli ktoś mnie słucha we wtorek, to w środę jest niespodzianka, bo jest wielkie święto komunistyczne ale o tym, o tym w następnym podcaście Państwo się dowiedzą. Dobrze, Martin i Koczowisko, Filip i nie tylko dla Orłów, podcasty yy, współpracujące ze sobą. Yy, ja reklamuję Koczowisko za darmo, Koczowisko reklamuje mnie za pewną opłatę. Jestem zadowolony z tego, statystyki są korzystne, dużo ludzi wchodzi na stronę troszkę mniej jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze ściąga podcasty, ale ogólnie średnia, średnia rośnie. Jestem zadowolony, aczkolwiek dalej dalej podcast nie przynosi żadnych wymiernych efektów natury finansowej, ale nie przeszkadza mi to, okay, inwestuję w to. Jest to moje hobby, które kosztuje, ale nie liczę pieniędzy, tak powiem, i nie płaczę nad tym, że muszę wydać ileś pieniędzy na jakąś promocję, ileś pieniędzy na mikrofon, ile pieniędzy na komputer. Jest ok, podoba mi się to i lubię to robić. I tyle, i nie, nie rozmawiałem więcej. Martin, Hugo, świetna robota. Najbardziej płodni polscy podcasterzy, i jestem ciekaw, co wy myślicie dalej. Może będzie koczowisko dekadencji TV? To już, to już mogło by być coś mega, mega odjazdowego, ale myślę, że na to, to jednak trzeba więcej pieniędzy i więcej czasu. Martin pracuje, Hugo pracuje, ja pracuję. Ale mimo wszystko podcasting. Robimy to, co lubimy, dzielimy się tym, co lubimy. To jest najfajniejsze. Zapraszam na słuchanie Koczowiska. Koczowisko.com Koczowisko.pl Proszę sobie wejść, posłuchać. Od poniedziałku do czwartku, 22.22. .22. Fajnie chłopaki gadają. Nie zawsze... Są z mojej bajki, ale ogólnie ogólnie ostatnio ich słucham, bo muszę, bo sprawdzam czy puszczają moje promocy i czy mówią o mnie jedynie dobrze, ale nie, nie, mam nadzieję, że to wszystko będzie ok. Nie tak mówię, gubią mówię, ale, ale jest okej. Okay. I słucha, słuchałem ich od dawna i dlatego wymyśliłem sobie, że, że taka forma promocji będzie fajna i tyle. Dobrze, kurczę, mam 50 minut, a miało być 40 to co, kończymy jeszcze o lost miało być, bo doktorek doktorek ożył, ale myślę, że przełożę ten na, na następny tydzień, kiedy będę już po drugim odcinku w zasadzie siódmym i ósmym odcinku trzeciej serii przepraszam Państwa za to, nie ma czasu, 50 minut tak jak Łukasz Witkowski mówił kiedyś e, bo tyle jedzie do pracy, więcej ani minuty, ani minuty, 50 minut i to tyle zatem malutkie dżingielki i ostatnie Pożegnanie. Spójrz na lepszą stronę życia. Nie tylko na K.K. Zbeczony kładę się, a z boku słyszę seks. Ja bez, ja bez kolacji nie chcę spać Ja bez kolacji nie chcę spać Ja bez kolacji nie chcę spać Ja bez kolacji nie chcę spać Tak, tak Na pewno Państwo rozpoznają ten głos Ja bez kolacji nie chcę spać Podcast kończę Wieczornym poniedziałkiem dla Państwa Już po kolacji A cóż na pewno poznają Państwo ten głos, czyli Biedron, czyli operator nasz koparki. Niestety pożegnaliśmy się z nim, wyjechał na początku. Do tego wyjechał do Polski na chwilę, skąd wyruszył daleko, daleko, daleko, Stąd, czyli do Ciepłych Krajów, do LA, czyli będzie pracował w Microsoft w samej jaskini lwa, na szczęście nie będzie pracował tylko dla Microsoftu, bo będzie pisał Microsoftowe programy dla jabłek, czyli taki konsensus nie do końca jest zmanierowany przez Visty i te wszystkie inne stwory, więc, więc mam nadzieję, że podcast, tak się Państwu tutaj pochwalę, że podcast numer 100 będzie właśnie nadawany z samego chyba Redmond, mam nadzieję, czyli to jest główna siedziba Microsoftu zobaczymy, a może jest Cupertino tam gdzie jest główna siedziba Apple, to jest bardzo niedaleko siebie, zobaczymy, zobaczymy, takie są plany, na razie jestem na etapie biletów, zobaczymy podcast numer 100, kiedy to będzie kurczę, trzeba by policzyć, policzymy w następnym, nie, następnym po następnym odcinku, to będzie podcast taki tam um, statystyczno mega nudny. Zobaczymy, co Państwu zaserwuje za tydzień. To tyle. Biedron, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie podcasty. Mam nadzieję, że Państwu także podobały się podcasty z udziałem Operatora Koparki. Zapraszamy na podcast 75, specjalnie dedykowany Biedronowi oraz e, Romanowi. To są ludzie, którzy już nie nagrywają, ale może, będą nagrywać wkrótce. Kończymy ten mega, mega, mega nudny i fatalny podcast. On mi się tak nie podoba, że ja chętnie mu go skasował, no ale... Jedziemy, jedziemy. Selawi, salawi. Do usłyszenia, proszę Państwa, i to tyle. W mega nudnym 64. podcaście. Nie, tylko dla orłów. Dialogi, niedobre, bardzo niedobre dialogi. Stop, stop, czas minął.